Na początku chciałbym bardzo podziękować za to zaproszenie tutaj do, do waszej wspólnoty. Od razu przyznam szczerze, że może z taką trochę też przykrością i jakimś wyrzutem, że pierwszy raz się spotykam z Sycharem. Do tej pory jakoś nie miałem tej możliwości, ale przygotowując się do tego spotkania, jakby rozeznałem się, spojrzałem na wasz charyzmat. I bardzo mnie to wszystko ujęło, tak przyznam szczerze. I bardzo Wam gratuluję i, i też jakby jestem Bogu wdzięczny za, za ten Wasz jubileusz dziesięciolecia. Jestem przekonany, że, że Pan będzie dalej Was prowadził, umacniał w, w, tym, w tym właśnie pięknym, takim trudnym też, ale, ale bardzo ważnym charyzmacie. To, co chciałem na początku podkreślić, to to, że jesteście wiarygodni. Jesteście godni wiary. Jesteście spójni w tym, co, co obiecaliście, co mówiliście w trakcie sakramentu. Cały czas to potwierdzacie. Też w wymiarze takim intrapsychicznym, tak, czyli takim wewnętrznym wymiarze możecie czuć się właśnie jakby też spełnieniem. Ale i też ma to wymiar taki, że jakby jesteście świadkami dla świata. Nie? Pewnie nieraz już to słyszeliście na różnych konferencjach, ale ja to też bym chciał bardzo podkreślić. Przyznam, że tak jeśli mogę dać takie małe świadectwo też, jakby pośrednio zetknąłem się z tym charyzmatem w kontekście pracy z jedną panią, panią Anią, która no, miała tam szereg trudności psychicznych, natomiast uwiodła też męża dwójki dzieci. I w trakcie pracy z nią tak się też sytuacja ułożyła, że ten mąż właśnie, on cały czas przeżywał to, że, że jakby nie czuł się komfortowo w tej sytuacji, którą, którą też, na którą się też zgodził, ale wrócił. Wrócił do żony, wrócił do dzieci ta Pani Ania bardzo to przeżywała, ale ostatecznie też pogodziła się z tym, bo właśnie zrozumiała, że, że on chciał, chce dalej wypełniać to swoje też i zobowiązanie i, i jakby ta miłość do żony w nim cały czas była. No i, i właśnie jakby tutaj sytuacja się, się zakończyła tak, że, że to małżeństwo, z tego co wiem do tej pory, to, to trwają Trwają razem. Chciałbym zaprosić Was dzisiaj do takiej podróży po sensie. Tak jak tutaj temat naszej konferencji właśnie jest to poszukiwanie sensu. Ja jestem logoterapeutą, to jest taka terapia właśnie sensem. Takim poszukiwaniem sensu w swoim życiu. Na początek znalazłem taki cytat z jednego z artykułów Kulowskich. Wierność prawdziwemu wyborowi wiary bynajmniej nie oznacza odrzucenia jakichkolwiek wątpliwości i zmagań, gdyż one przynajmniej w jakimś wymiarze pozostają już do końca obecne w życiu wierzącego. Ten początek tego cytatu odniósł mnie właśnie w kontekście wspólnoty Ognisk Sychar, do tego właśnie jakby tego wyboru, którego dokonaliśmy w trakcie sakramentu naszego czyli tych, tych słów wypowiedzianych, tego co, co obiecaliśmy Bogu, co ślubowaliśmy naszemu małżonkowi i Pan Bóg rzeczywiście przychodzi i, i działa w sakramencie, Chrystus Chrystus nas umacnia, więc właśnie wierność, wierność wyborowi, te trudności one właśnie jakby zawsze będą w naszym życiu. Życie optymalne to, to umiejętność właśnie działania, jakby zderzania się z tymi elementami trudnymi dla nas, ale i otwierania się na te elementy takie pozytywne, na, na, na dobro, które się przydarza. Teraz przejdziemy. Na... A właśnie, w poszukiwaniu sensu wierności Wierności wyborowi. Przejdę do cytatu, który pewnie też, też już znacie. tak? To jest cytat świętego Augustyna: Miłość to wybór drogi miłości i wierność wyborowi. No i święty Augustyn właśnie tą wierność jakby potwierdzał codziennie. Prawda? Każdego dnia po swoim nawróceniu wiemy, że, że miał życie przed, przed nawróceniem no takie dosyć intensywne bym powiedział, delikatnie. Natomiast kiedy już się nawrócił, to co opisuje też w swoich wyznaniach, wyznania w Confessiones, to jest pod, cały czas potwierdzanie tego, tego wyboru właśnie swojego. To się, to się też dzieje u Was, prawda? Czyli, czyli jakby codziennie musimy, musimy ten wybór nasz, choć wiąże się to z wieloma trudnościami, problemami, to jednak cały czas trwamy w, w, tej, w tym swoim właśnie wyborze. Jesteśmy, jesteśmy wiarygodni w tym, co, co obiecaliśmy i, i, i tym żyjemy. Chciałbym wam przedstawić postać, osobę Wiktora Emila Frankla, który jest właśnie twórcą logoterapii. To jest austriacki psychoterapeuta, też był doktorem filozofii, z psychiatrą. Polecam oczywiście, być może ktoś zna, ale Człowieka w poszukiwaniu sensu. To jest, to jest taka piękna książka, bestseller w ogóle światowy. Warto przeczytać, bo, bo, bo pozwala rozświetlić też wiele rzeczy. Tak, żeby nakreślić trochę taki wymiar, może bardziej naukowy, to logoterapia jest tak zwaną trzecią szkołą wiedeńską. Mamy tutaj na dole podkreślone, czyli, czyli ta motywacja to jest dążenie do sensu. Poszukiwanie tego sensu właśnie w kontekście też, też pacjentów. Angażowanie się w wartości. Pozostałe dwie, znamy pewnie Freuda i Adler, czyli trzecia, trzecia szkoła yy, psycho, psychoterapii wiedeńskiej. To, co jest istotne, to to, że właśnie logoterapia yy, widzi całościowo człowieka. Czyli do, dostrzegamy też, ten wymiar duchowy jest też bardzo istotny. Nie ma, nie ma, tutaj redukcjonizmu, prawda? Większość terapii jednak gdzieś tam ten człowiek, który przychodzi, to jest jakiś zestaw symptomów, prawda? Który, który, gdzieś tam jest, jest, redukowany. Logoterapia daje nam tą możliwość, że jeżeli pacjent jakby ten element duchowy też wnosi do terapii, no to jak najbardziej też, też z tym elementem pracujemy. Tutaj taki, taki cytat właśnie Frankla, że y, przedstawion obraz człowiek, człowieka, który dąży do tego, by wychodzić poza siebie. To jest jakby taki bardzo istotny element, y, który Frank podkreślał, że człowiek jest, jest autotranscendentny, czyli, czyli ta, ta przekraczalność. W, w waszym wymiarze, gdybyśmy tam spojrzeli, to, to jest pewna. Y, to tutaj możemy to dostrzec, prawda? Bo jakby cały świat. Gdzieś tam stara się nam pokazywać taką formę quasi-wartości, quasi-szczęścia. Że to szczęście jest gdzieś tam, gdzieś tam poza rodziną, ja muszę być szczęśliwy, ale to jest, to jest forma quasi-szczęścia. Natomiast y, musimy to właśnie przekraczać, to, to auto-przekroczenie, czyli y, takie czasem wyjście jakby pod prąd, ale w kontekście wierności, wierności sobie, wierności tym wartościom, które wyznaję. No właśnie, sens, życie ma sens we wszelkich okolicznościach. Sens można odnaleźć nie tylko w działaniu i doświadczaniu, lecz także poprzez postawę przyjmowaną w sytuacji cierpienia. To jest też taki bardzo istotny element logoterapii. Frank mówi o czymś takim, że, nasze, że cierpienie jest czymś nieuniknionym w naszym życiu. W jakimś stopniu na pewno, na pewno się z nim zetkniemy. I tak jest, nawet badania nam potwierdzają takie intensywne analizy, pokazują nam, że elementy, czy afekty negatywne w naszym życiu są tą, tą taką większą częścią. Natomiast no, też nasza, w nas jest to, abyśmy potrafili umieć z tym pracować, umieć się z tym mierzyć, i też jakby wychodzić do tych afektów właśnie pozytywnych. To jest to, co mamy też tutaj na końcu, jakby funkcjonowanie optymalne to jest to, do czego dążymy, czyli ta efektywność pozytywna i negatywna, ona musi jakby współgrać ze sobą. Tutaj kilka takich określeń, czym poczucie sensu życia, czym jest. Widzimy zaangażowanie, odkrywanie, trwanie, prawda? Taki element też istotny w kontekście, w kontekście waszych ognisk. Poszukiwanie, doświadczanie. Widzimy pozostałe elementy i takie zdanie podsumowujące, że poczucie sensu życia nie jest niczym z wymienionych elementów, gdybyśmy tak to rozbierali na części, choć po części równocześnie jest tym wszystkim. Czasem to jest trudne do uchwycenia. Właśnie, sensu, sensu nie nadajemy, mówi Frank, tylko go odkrywamy. Odkrywamy go w tej rzeczywistości, w tej naszej rzeczywistości. Każdy z nas jest jedyny niepowtarzalny, mówi Frank, ma do spełnienia jakąś swoją konkretną misję, nikt taki drugi się nie powtórzy, jak my. Dlatego naszym zadaniem jest, jest odkrywanie tego sensu w swojej rzeczywistości. No właśnie, a sens życia to też angażowanie się w wartości. Wierność wyborowi to jest wielka wartość. I to też daje nam ten sens, prawda? Który pozwala nam właśnie funkcjonować też optymalnie. Kiedy wiemy, po co żyjemy, Znajdziemy każdy jak. I wolność woli. Wolność zazwyczaj rozumiemy, że jesteśmy wolni od czegoś. A tutaj mamy pewne takie odwrócenie, że my jesteśmy wolni właśnie do czegoś. Czyli właśnie w kontekście Sychar ta wasza decyzja to była wolność do. To, to ja wybrałem, że chcę, chcę być wierny. Ten sakrament, który przyjąłem, to jest to jest ta wartość, którą, którą chcę żyć I, i moja wolność właśnie odniosła się do tego, do tego obszaru. Tak tał się Marysio zabić Ale właśnie, czym byłaby wolność bez odpowiedzialności? Czyli odpowiadam, odpowiadam na to. Odpowiadam na te właśnie sensy, które, które odkrywam w swoim życiu. Mamy tutaj trzy takie y, kategorie wartości. Wartości twórcze, związane właśnie z, z, z takim twórczym y, życiem, funkcjonowaniem. Wartości przeżyciowe, doświadczania właśnie... Y, y, relacyjności, doświadczania piękna, dobra, ale najistotniejsze taki element, który, który gdzieś tam właśnie Frank podkreślał, to wartość postawy, powiedzenie życiu tak, czyli właśnie to, że, że ja wybieram, to jest moja postawa. I to bez względu na okoliczności. W każdej sytuacji, mówił Frank, Frank był zresztą więźniem kilku obozów koncentracyjnych, i z takim dużym przekonaniem przekazywał, że, że właśnie bez względu był w naj, najtrudniejszych okolicznościach, gdzie, gdzie no wiemy jak to, jak to wyglądało, a jednak mówi, że nawet w takich okolicznościach człowiek był zdolny do tego, żeby podjąć decyzję. Tutaj jeszcze mam rozumienie wartości w, księdza profesora Popielskiego z Lublina, który właśnie zaszczepił logoterapię w, na gruncie polskim, czyli mamy no, takie skojarzeniowe, ale to, co to bardzo istotne właśnie, co w życiu wybierasz, to ciebie tworzy. To jest takie, taki, myślę, fajny element, Właśnie, że to ja wybieram i, i tak mówimy czasem, czym się karmię, tym, tym jestem, prawda? Jak ktoś się karmi Eucharystią, no to, to jakby jego życie właśnie może stać się takim niesamowitym świadkiem. Dziś mamy też wspomnienie świętej Torecki od dzieciątka Jezus, małej, ale ale Wielkiej Świętej, w sercu Kościoła mojej Matki będę miłością. To też, to zdanie właśnie tak odebrałem w kontekście Waszych ognisk, że, że to jest no właśnie bardzo mi się to tak po, wszystko połączyło niesamowicie. Dlatego no, bardzo serdecznie jeszcze raz Wam gratuluję tej decyzji, tego trwania, bo jeszcze raz podkreślę, że to jest to jest ta wasza wiarygodność i, i to świadectwo dla świata, prawda? że nie rzucam jakby słów na wiatr, tak? tylko, tylko jestem wierny temu, co obiecałem i, i pomimo trudności, które, które w moim życiu są, to jednak ta decyzja jest codziennie podejmowana, ten trud mierzenia się z nią, yy. Ale i też oczywiście elementy jakby radosne też prawda, wchodzą w to, bo, bo żyjemy też tą nadzieją, tak, na to, że, że ta sytuacja może się zmienić. Bo tutaj jest ten element w waszym charyzmacie, tym takim, który, który macie formalnie określony, ta końcówka, że, że, że ta druga strona z pomocą łaski Bożej może się nawrócić, tak, i, i to się dzieje, tak. I, tak jak to widzimy w kontekście też jeszcze tego sensu tego poszukiwania sensu taki fajny element pojawił się kiedyś w trakcie po wygranym meczu Kasparowa szachisty zapytał go dziennikarz który ruch szachowy jest najlepszy, żeby wygrać jak myślicie który jest najlepszy Ktoś, ktoś powiedział każdy, no właśnie, czyli ka, ka, każdy, to tak jakby każdy, każdy element, który wybieram, przy, prowadzi mnie do tego, do tego sukcesu. Nie? Trudno powiedzieć, że no, czasem się zdarzy oczywiście jakiś mistrz, który jednym ruchem może, może wygrać, ale w kontekście tego, że mamy takie pojęcie jak nadsens, prawda? Czyli, czyli taki sens ponad tymi sensami, takimi poje, tak, po, powiedzmy pojedynczymi. Czyli żyjemy nadzieją w kontekście chrześcijaństwa, nadzieją zbawienia, tak? To jest jakby taki nasz, przenosząc nasz nadsens, ale przed tym nadsensem mamy każdy dzień, prawda, gdzie, gdzie dążymy do tego, gdzie wypełniamy go sensem, prawda, trochę jak z filmem, prawda? oglądając film mamy poszczególne klatki, które są przygotowywane czasem kilka dni, jedna klatka, tak? bo wszystko musi być dograne. Ale czasem nie łapiemy też tego elementu, nie, nie łapiemy sensu danej klatki, ale potem kończy się film i łapiemy ten nadsens. I rozumiemy też, że to te, te, te poszczególne klatki prowadziły nas do, do tej puenty, która nastąpiła. Więc jeżeli czasem może się zdarzyć, że, że w życiu właśnie nie czujemy tego sensu na, na dziś, na teraz, nie odkryjemy go, to zawsze mamy ten nadsens, prawda, który wierzymy, że, że w tym nadsensie to nasze życie też będzie, ten wymiar się, się wypełni. Tak? W kontekście chrześcijaństwa to, to będzie właśnie to zbawienie. Dlatego, tak jak logoterapia jest taką terapią, która mniej się skupia na elementach takich związanych z dzieciństwem, a bardziej to jest takie uruchomianie człowieka na teraz, żebyś, żebyś od teraz zaczął żyć. Powiedz życiu tak. Mieliśmy tam na jednym slajdzie taką, taką informację, y, takie stwierdzenie, dlatego y, jakby taki, to pragnienie, też bym chciał Wam to pragnienie Frankla właśnie też przekazać, y, żeby, żeby od teraz mówić życiu tak, z taką pełną, y, z pełną werwą i y, y, y, takim przekonaniem, że życie w każdych warunkach ma sens i to poczucie sensu nas, nas przez to życie niesie i prowadzi. Wszystkiego dobrego Wam życzę, niech Pan Bóg Wam, wam błogosławi w Waszych wspólnotach i jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, za to spotkanie.